To są informacje Polskiego Radia 24. Zmiany w BBN-ie. Cęckiewicz rezygnuje, prezydent wyznacza tymczasowego szefa. O kryzysie energetycznym na Cyprze dziś ważny szczyt unijnych przywódców. Powiemy też, kto zrobił najlepsze zdjęcie z zeszłego roku. Znamy laureatkę prestiżowego konkursu. Minęła 14 Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rezygnacja przyjęta, Sławomir Cęckiewicz nie będzie już kierował Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wyjaśnił, rezygnuje wobec, tu cytat, bezprawnych działań rządu Donalda Tuska. W podobnym tonie wypowiadał się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wygrał w ubiegłym tygodniu proces, który toczył się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o przywrócenie dostępu do materiałów niejawnych. Wygrał proces, który przywrócił mu dostęp, do informacji niejawnych przywrócił mu poświadczenia bezpieczeństwa bezprawnie zabrane przez służby Donalda Tuska. Jak widzimy, ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest respektowany. Taka narracja Kancelarii Prezydenta nie dziwi naszego rozmówcy. Politologa profesora Tomasza Słomki mówił o tym kilkanaście minut temu na naszej antenie.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 Niejawnych otwierał jedynie drogę do ponownej weryfikacji Cęckiewicza przez służby. Decyzją prezydenta obowiązki Cęckiewicza tymczasowo przejmie dotychczasowy wiceszef BBN generał Andrzej Kowalski. Realna groźba, a może próba dyscyplinowania ministrów? W informacjach pytamy o jeden z kadrów z urodzinowego filmu premiera zamieszczonego w internecie. Widać na nim dokument z odręcznym napisem rekonstrukcja kwiecień 2026. Czy coś jest na rzeczy? To w Sejmie sprawdzał Michał Fabisiak. Żadna sensacja. Premier może dokonać rekonstrukcji, gdy tylko zechce, mówią zgodnie Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Rekonstrukcja jest możliwa w każdym momencie. I Dariusz Wieczorek z Lewicy. Nikt z ministrów nie zna dnia ani godziny. Słowa premiera przyjęto w Sejmie też jako próbę zagonienia ministrów do pracy lub zdyscyplinowania koalicjantów. Łukasz Osmalak z Polski 2050 przyznaje, ten przekaz może być skierowany do nas. Żeby zasugerować nam, że pan premier oczekuje, od nas lojalności. Zbigniew kuźmyk Pis uważa, że jeśli to przyświecało premierowi, to zachowuje się on niepoważnie. Takie groźby już nie działają. Premier odnoszy wrażenie, że się ośmiesza. Nieoficjalnie usłyszałem, że do rekonstrukcji dojdzie, ale najwcześniej we wrześniu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Wśród ministrów, którzy mogą stracić stanowisko, najczęściej wymienia się szefowe resortów zdrowia i edukacji. Jak zabezpieczyć dostawy paliwa lotniczego? To jeden z tematów unijnego szczytu na Cyprze, który rozpocznie się wieczorem i potrwa do jutra. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie paliwa lotniczego zaczyna brakować. Unia musi mieć plan, jak uzupełnić te niedobory, mówi nam autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech. Aż 75% tego importu pochodziło z Zatoki Perskiej. I w tym momencie walczymy o uzupełnienie tej brakującej podaży. Około 375 tysięcy baryłek paliwalotniczego dziennie uzupełniono na razie 70%. Więc jest, powiedzmy, stabilnie, ale żeby było dobrze, to jeszcze tego nie można powiedzieć. Unijni przywódcy, w tym premier Donald Tusk, mówią nie tylko o kryzys energetyczny. Najpewniej dadzą też zielone światło dla odblokowania unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Na wypłatę tych pieniędzy do tej pory nie zgadzały się Węgry. Rząd w Budapeszcie zmienił zdanie po tym, gdy Ukraina naprawiła rurociąg, którym Węgry transportują rosyjską ropę. To ona zrobiła najlepsze zdjęcie zeszłego roku. Amerykańska fotografka Carol Guzy, laureatką głównej nagrody tegorocznego konkursu WordPress Photo, zwyciężyła zdjęciem dramatycznego momentu rozdzielenia rodziny migrantów przez amerykańskie służby. Fotografię uznano za najlepszą spośród ponad 57 tysięcy z całego świata. Tak o kulisach powstania zdjęcia mówi dyrektorka wykonawcza konkursu, Jumana elzein huri w 2025 roku egzekwowanie przepisów imigracyjnych w Stanach Zjednoczonych nasiliło się na niespotykaną dotąd skalę w domach, miejscach pracy, na ulicach i w budynkach sądów federalnych, w których rodziny pojawiały się na zaplanowanych rozprawach. To zdjęcie ukazuje wstrząsający moment rozdzielenia bliskich. Zostało zrobione w jednym z nielicznych budynków sądowych w kraju, do którego fotografowie uzyskali dostęp. Do tegorocznego konkursu zgłoszono pracę autorstwa niemal 4000 fotografów ze 141 krajów. To były informacje Polskiego Radia 24. Niewielki deszcz może kropić w centrum, poza tym duża rozpogodzeń, a nawet błękitnego nieba. To pogodowy scenariusz na resztę czwartkowego popołudnia. Temperatura iście wiosenna, przeważnie mamy od 15 do 17 stopni i tylko porywisty wiatr może dawać nieco powodów do narzekania. Reklama.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 O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska i Michał Strzałkowski. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Mamy już prawie 9 minut po godzinie 14, a przed nami kolejne tematy. Dam dnia. Wracamy do decyzji Sławomira Cęskiewicza, który złożył na ręce prezydenta Karola, Karola Nawrockiego rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki przyjął rezygnację. Pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Więcej na ten temat. Na konferencji prasowej mówił Rafał Leśkiewicz, rzecznik Kancelarii Prezydenta. Pragnę wyraźnie podkreślić, będę to podkreślał,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 Jak widzimy ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest respektowany. Władze rządowe robią wszystko, by podważyć ten wyrok, by podważyć decyzję Niezawisłego Sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pan profesor Sławomir Cęckiewicz wobec tych działań, działań bezprawnych tych, które nie szanują prawomocnych wyroków sądów. Wobec bezprawnego działania całego aparatu władzy, kierowanego przez premiera Donalda Tuska, działań, które paraliżują funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, postanowił, kierując się propaństwową postawą, złożyć rezygnację z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z dniem dzisiejszym ta decyzja pana profesora Sławomira Cęckiewicza, decyzja o rezygnacji z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta przez pana prezydenta Karola Nawrockiego. Miejsce pana profesora Sławomira Cęckiewicza, tymczasowo jako pełniący obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przejmuje pan generał Andrzej Kowalski który dotychczas pełnił funkcję zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szanowni Państwo, jeśli komuś się wydaje, że ta decyzja pana profesora Słowomira Cenckiewicza jest wyrazem słabości, jest wyrazem poddania się tej rzeczywistości, z którą mamy teraz do czynienia, to zapewniam Państwa, że każda taka osoba jest w błędzie. Ta decyzja pana profesora Sławomira Cęckiewicza nie była podjęta ad hoc, nie była podjęta pod wpływem emocji. Pan profesor Cęckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie, bo doskonale wie, że jako odpowiedzialny urzędnik Rzeczypospolitej nie może być pretekstem do bezprawnych działań rządzących wobec pana prezydenta i kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mówił Rafał Leśkiewicz, rzecznik Kancelarii Prezydenta. Więcej na ten temat już teraz w Polskim Radiu 24. Komentarz. A razem z nami jest pani redaktor Renata Kim, Newsweek. Pani redaktor, dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawia mnie to, czy dla pani decyzja Słowomira Cęckiewicza jest zaskoczeniem, czy może jakieś sygnały wcześniej a propos być może tych stanowisk, które nie do końca są ze sobą zbieżne między Słowomirem Cęckiewiczem a kancelarią prezydenta można było odczytać? No ja szczerze mówiąc nie mam e, kontaktów e, w otoczeniu prezydenta e, Karola Nobreckiego. Zresztą ono jest bardzo szczelne. To wszyscy, którzy e, zajmują się polityką e, wiedzą, że z e, Pałacu Prezydenckiego mało co wychodzi. Natomiast tak, ja byłam bardzo zdziwiona. E, bardzo zdziwiona też tym e, przedziwnym oświadczeniem, jakie Sławomir Cenckiewicz e, zamieścił na Platformie X. Ona, ono jest pełne oskarżeń. Ono Odnosi się do faktów z głębokiej przyszłości. Ono po raz kolejny sugeruje, że obecny rząd, koalicja 15 października jest prorosyjska i działa na rzecz Rosji. I to oficjalne uzasadnienie, że Sławomir Cęckiewicz zrezygnował w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie. No, dobrze brzmi, natomiast nie wydaje mi się, żeby ono było bardzo prawdziwe. I cały czas się zastanawiam, co takiego się stało, że Karol Nabrocki podjął decyzję o tym, że Sławomir Cześkiewicz musi odejść, bo zwłaszcza w kontekście tej wygranej przed naczelnym sądem administracyjnym czy wojewódzkim sądem administracyjnym, mógł się upierać w nieskończoność, tak jak to robił przez ostatnie co najmniej 6 czy 7 miesięcy. Więc tak, jestem bardzo zaskoczona i podejrzewam jakieś drugie, albo nawet trzecie dno w tej decyzji. To nie jest decyzja Sławomira Cenckiewicza. Ja pytając o te sygnały, miałem chociażby na myśli wpis Sławomira Cenckiewicza na platformie X 13 kwietnia zamieszczony, dotyczący prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tutaj cytat. Wpis w nawiasie i załączona do niego grafika. Koniec nawiasu. Prezydenta Trumpa na temat Ojca Świętego Leona 14 przekracza wszelkie normy. Jest o obrazą wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików. No tutaj jest krytyka pod adresem Donalda Trumpa, prezydenta USA. Być może to był jeden z powodów, dla którego ta decyzja została podjęta. Jak pani sądzi? Nie wydaje mi się, żeby. To było aż tak znaczące, zwłaszcza, że Sławomir Tęckiewicz nigdy nie gryzł się w język, e, pisząc różne rzeczy na Platformie X, zresztą nie tylko tam. E, e, prawica polska ma ogromny problem z Donaldem Trumpem w tej chwili, bo oni nie wiedzą, co począć e, e, z tym człowiekiem, który właściwie każdym swoim wystąpieniem, każdym wpisem e, w mediach społecznościowych, a tylko na, na Platformie X robi ich, jak ktoś ostatnio podliczył, około 20 i każdy z nich jest coraz bardziej e, niezborny, coraz bardziej agresywny i coraz mniej pozbawiony sensu, więc e, nie wydaje mi się, żeby akurat Taka wypowiedź mogła być przyczyną, przyczyną nakłonienia słabomira Cęckiewicza do odwołania. Ja mogę tylko powtórzyć, nie wiem. Po prostu nie wiem. Natomiast jestem absolutnie przekonana, że coś się musiało wydarzyć, bo w porozumiewawcze gesty i odpowiedzialność za państwo ani Cęckiewicza, ani tym bardziej Karola Nawrockiego nie wierzę. Przypomnijmy sobie, że tak jak w swoim inauguracyjnym przemówieniu prezydent poszedł, przynajmniej na słowną wojnę z obecną koalicją. Tak od tej pory cokolwiek robi, cokolwiek mówi, no to jest nieustanna akcja zaczepna, to są nieustanne weta, to są nieustanne rzeczy, które mają utrudnić rządowi funkcjonowanie. A obecność Sławomira Cenckiewicza, no przecież jest bardzo bliska Karolowi Nawrockiemu osoba, no była takim bardzo silnym punktem zapalnym. Dlaczego teraz postanowiono zagasić to ognisko? Raz jeszcze powtórzę, niestety nie wiem. No to kolejna rzecz, która tutaj być może z tą decyzją się łącza, ale to sobie rozstrzygniemy za moment. Kolejna informacja, która się pojawiła też na tej konferencji prasowej rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Prezydent Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Tajny aneks do raportu z likwidacji WSI od wielu lat budzi kontrowersje w polskiej polityce. Ten dokument powstał, przypomnijmy, w 2017 roku, a jego autorem jest przede wszystkim Antoni Macierewicz, ale tu też warto powiedzieć o tym, że w ogóle te wojskowe służby informacyjne działały w latach od 1991 roku do 2006 roku. Były jedną chyba z najbardziej wpływowych, a zarazem najbardziej tajemniczych instytucji polskiego wywiadu wojskowego. W 2007 roku po likwidacji WSI przed, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości opublikowano raport przygotowany, tak jak wspominałem, przez Komisję Weryfikacyjną pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i ten dokument Moment, ujawniał szereg nieprawidłowości, w tym brak weryfikacji funkcjonariuszy z, z, z czasów PRL, tolero, tolerowanie szpiegostwa na rzecz Rosji, udział w aferze FOS czy nielegalny handel bronią. Na podstawie raportu wszczynano liczne śledztwa, choć większość z nich została umorzona. Jak ta decyzja płynąca z kancelarii prezydenta, ta informacja, jakby ją pani skomentowała? Yy, zrozumiałe staje się w tym kontekście, dla te, dlaczego yy, Sławomira Cęckiewicza zastąpił yy, generał brygady Andrzej Kowalski. To jest człowiek, który przez lata był bardzo bliski Antoniemu Macierowiczowi i był jedną z tych osób, które yy, brały udział w pracach nad likwidacją WSI. Yy, to jest osoba, która... Yy, Zna problem i była zawsze głęboko w nią zaangażowana. Co mnie bardziej niepokoi, to, to jest to, że generał współpracował z pod Komisją Smoleńską, występował jako jej ekspert w prasie. Jest to osoba bardzo konserwatywna, tyle że nie ma takiego polemicznego charakteru jak Słabomir Cęckiewicz. Słab kocha konflikt, kocha dyskusje, kocha rzucanie haseł, które potem powodują e, kilkugodzinne albo nawet kilkudniowe dyskusje. E, ja osobiście nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi generała Kowalskiego, więc e, natomiast dzieło będzie kontynuowane. No i tutaj tutaj e, to, e, no to się zgadza, prawda, że e, będzie zajmowała się tymi sprawami osoba, która po pierwsze zna temat, a po drugie no właśnie nie ma, nie ma tego problemu i ograniczenia w postaci niedopuszczenia do informacji niejawnych. Możemy tutaj tylko spekulować, no ale zastanawiające jest, dlaczego ta decyzja o tajnieniu tego raportu pojawia się teraz. No bo ani Lech Kaczyński, ani Bronisław Komorowski, ani nawet Andrzej Duda nie zdecydowali się na opublikowanie tego aneksu do raportu w sprawie WSI, a według też nieoficjalnych informacji w tym aneksie znalazły się nieznane wcześniej fakty. dotyczące Genezy polskiej mafii, w której niezwykle istotną rolę mieli odgrywać żołnierze oraz tajni współpracownicy wojskowych służb specjalnych PRL-u. Aneks ma też zawierać informacje na temat handlu bronią, tworzenia mediów, inwigilacji polityków i kościoła przez wojskowe służby. Specjalne wracając do początku mojej myśli: dlaczego teraz, pani redaktor? No właśnie i podsunął mi pan odpowiedź, która jeszcze kilka minut temu nie była dla mnie oczywista. Tak jak nie mam żadnej wątpliwości, że Karol Nabrocki. Nie zrezygnuje z bojowniczego tonu wobec um, rządzącej koalicji. Tak wydaje mi się, że odtajnienie tych materiałów będzie kolejnym argumentem w, w wojnie politycznej. Pamiętamy, co się działo, kiedy, kiedy Antoni Macierewicz um, odtajniał um, różne materiały. To zawsze była, była przyczyna wielotygodniowych, miesięcznych, a nawet wieloletnich. Dyskusji, rozmów, oskarżeń e, i przede wszystkim walki politycznej. I, no i obawiam się, że to jest po prostu wstęp do tego, żebyśmy znowu byli e, miotani e, i, i zaskakiwani oskarżeniami wobec konkretnych osób, e, dyskusjami na ten temat. Zanim dojdzie do umorzenia, tak jak, jak spora część tych, tych spraw, które, które wcześniej się toczyły, będziemy... Znowu grzebali się w przeszłości i e, sprawdzali kolejne wątki. E, niektóre kariery będą e, ucinane brutalnie, a przypominam, że do kolejnych wyborów parlamentarnych zostało naprawdę niewiele czasu. To jest półtora roku. Za kilka miesięcy zacznie się kampania wyborcza i to będzie naprawdę gorący materiał. Co z tego, że niesprawdzony? Co z tego, że po latach okaże się, że e, część materiału była sfabrykowana teraz? Takie materiały będą bardzo, bardzo przydatne w Pałacu Prezydenckim. Ale można by było zadać w tym momencie pytanie o odpowiedzialność za państwo, za funkcjonowanie państwa, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej, która jest, no, nie oszukujmy się, delikatnie rzecz ujmując, niezwykle napięta. No właśnie, od tego się zaczęła nasza rozmowa. Kiedy ja powiedziałam, że nie wierzę w zapewnienia o tym, że to wszystko dla państwa i na rzecz porozumienia i uspokojenia sytuacji, no nie. Każde wystąpienie prezydenta, każde posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego to jest zmarnowana okazja, żeby uspokoić sytuację i żeby zwierać szyki w obliczu tego, co się dzieje na świecie. Mamy wojnę, która się toczy kilkaset kilometrów od nas. Mamy zapalną sytuację na Bliskim Wschodzie. Mamy całą masę problemów związanych z tym, że nie radzimy sobie ze światowym populizmem i z odpowiedzią na ten populizm. I w tym momencie e, będą wyciągane kolejne materiały, które na naszym e, tutaj polskim podwórku znowu będą podgrzewały atmosferę i znowu będą powodowały masę problemów. A my zamiast zajmować się na przykład szkoleniami z obrony cywilnej, i ochrony ludności, zamiast uczyć się pierwszej pomocy, zamiast przygotowywać się do zwalczania, czy uczyć się o tym, jak działa dezinformacja, to będziemy właśnie się zajmować takimi aktami sprzed dziesiątek lat, które znowu będą usiać dalszą dezinformację. I ja wiem, że myśmy już setki, jeśli nie tysiące razy mówili o tym, jak bardzo podzielona jest Polska i jak bardzo e, nie umieją rozmawiać ze sobą te, te, te dwie właściwie równe części e, społeczeństwa, no to teraz będziemy mieć kolejny, kolejny powód, żeby... żeby e, się kłócić. Ja dzisiaj widziałam, wychodząc z Muzeum POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, widziałam wchodzącego na konferencję o wolności zorganizowaną przez Fundację Dnie Nieodpowiedzialni prezydenta Lecha Bałęsa. I tam... Spora część osób, właściwie wszyscy klaskali, cieszyli się, że przyszedł, że się pojawił. I kilka godzin później czytam oświadczenie Sławomira Tęckiewicza, w którym Lech Wałęsa nie jest tym, który przeskoczył mur stoczni, i, a potem przed kongresem amerykańskim mówił, my naród, tylko jest bolkiem. I znowu wracamy do, do, do, do jakichś takich najgorszych, najgorszych dyskusji, z naszej historii najnowszej i znowu będziemy się zastanawiać bohater czy zdrajca i naprawdę tego akurat w tym momencie nie potrzebujemy. My potrzebujemy być razem i potrzebujemy razem rozumieć, co się dzieje z Polską i światem, który ją otacza. To jest pytanie spekulacyjne pani redaktor, ale je zadam też wracając poniekąd do tego, o czym już trochę pani tutaj wspomina. Jakie mogą być potencjalne konsekwencje odtajnienia tego raportu w sprawie likwidacji WSI? No bardzo złe. Oprócz tej awantury politycznej nieustannej, to każda taka rzecz, która jest podawana bez sprawdzenia, bez wcześniejszej weryfikacji, to jest po prostu taka zapałka rzucona po to, żeby coś zapłonęło. Ja sobie doskonale wyobrażam, że jeśli zaczną się w tych odtajnionych raportach pojawiać konkretne nazwiska... To, e, i będą to nazwiska związane z konkretnymi e, ugrupowaniami politycznymi, to kariera polityczna takich osób może być przekreślona, nadberężona. E, I zanim taka osoba się oczyści, e, no to miną kolejne lata. Może się nie oczyści. Natomiast e, no dla mnie najbardziej, najsmutniejsze jest to, że, e, że my wracamy do materiałów sprzed wielu, wielu dekad, E, niesprawdzonych, niezweryfikowanych e, i będziemy grzebać się w nich i będziemy po prostu e, obrzucać się błotem i będziemy obrzucani tym błotem, podczas gdy naprawdę mamy ważniejsze problemy. I ja, ja, ja nie chcę ani straszyć wojną, ale ona jest. Jest bardzo blisko nas i to jest e, odpowiedzialne państwo, odpowiedzialne społeczeństwo zajmuje się przygotowaniem swoich e, obywateli do zagrożenia, bez straszenia, bez mówienia, że będziemy uciekać. tylko Po prostu ucząc, e, co należy zrobić i wzmacniając i państwo, i społeczeństwo. A to nas na pewno nie wzmocni. Pytałem o konsekwencje, to zapytam też o to, komu takie decyzje między innymi te o tajnieniu tego raportu może służyć. No, chyba temu, kto je odtajnia, niestety. A patrząc szerzej, właśnie na sytuację związaną z bezpieczeństwem naszego kraju, pani redaktor? I pyta pan, czy komukolwiek to służy? Pytam nie, bardziej: to... ja idę w takim kierunku, już tutaj rozwinę swoją myśl, swoją tezę. Czy takie pogłębianie potencjalne chaosu w naszym kraju no nie sprzyja chociażby, no właśnie, stronie rosyjskiej? A to jest oczywiste, tak. Wszystko co powoduje destabilizację Polski, polskiej sceny politycznej, dalsze skłócenie polskiego społeczeństwa, myślę, że jest witane z ogromną radością na Kremlu i myślę, doskonale jestem w stanie sobie wyobrazić, jak Władimir Putin zaciera ręce i mówi swoim doradcom, że Polaczki znowu się kłócą i to fajnie, bo przez to nie zajmują się tym, co się dzieje wokół nich. I to jest najsmutniejsze z tego wszystkiego, dlatego że w tym oświadczeniu Sławomira Zenckiewicza ta, ta troska o państwo i antyrosyjskie akcenty są bardzo wyraźne. Tylko właśnie nie ma tego, tej, tej, tej perspektywy, że ci, których tak się rzekomo boimy i z którymi tak nie chcemy mieć do czynienia, oni się bardzo cieszą za każdym razem, kiedy my u siebie mamy kłótnię. Jak Pani sądzi, Pani redaktor, tutaj na koniec zapytam już zmierzając do podsumowania też naszego spotkania. Inne tematy w najbliższych dniach, tygodniach zajdą na dalszy plan? Mam nadzieję, że nie, dlatego że jest dużo um, ważnych tematów. Takich tematów, które wymagają natychmiastowej reakcji, na przykład afera Zonda Krypto, gdzie codziennie dowiadujemy się o, o setkach kolejnych osób, które zostały poszkodowane. I proszę zobaczyć, jak ta afera, w której um, próbowano w jakiś sposób przy pomocy ustawy uregulować rynek, zabezpieczyć klientów, zostało to zapytowane przez um, prezydenta, um, a teraz um, ci klienci rzeczywiście dowiedzieli się, um, jak bardzo nie są chronieni, jak bardzo to oni poniosą konsekwencje tak, dziwnego działania zonda krypto. Ta afera to też temat na zupełnie osobną rozmowę. Nasz czas tutaj dobiegł końca. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Pani ja redaktor Renata dziękuję. Kim, Newsweek, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Reklama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 może weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Polskie ogórki gruntowe 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 kwietnia. Cena przed obniżką 16,99. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prezydent od tajni aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych poinformował o tym rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Ujawnienie aneksu jest realizacją prawa obywateli do informacji, do wiedzy o mechanizmach funkcjonujących w instytucjach państwa polskiego, w tym wypadku wojskowych służbach informacyjnych zlikwidowanych kilkanaście lat temu. Tajny aneks do raportu z likwidacji WSI powstał w 2007 roku, a jego autorem był przede wszystkim Antoni Macierewicz. Według nieoficjalnych informacji aneks może zawierać informacje na temat handlu bronią, tworzenia mediów oraz inwigilacji polityków i kościoła przez wojskowe służby specjalne. Zaskoczenie? Tak o rezygnacji Sławomira Cęckiewicza mówi nam dziennikarz Jarosław Gugała. Sławomir Cęckiewicz złożył na ręce prezydenta rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki przyjął rezygnację. W ocenie naszego gościa tak nagła decyzja jest niebezpieczna dla Polski. Bez względu na to, co sądzimy na temat różnych urzędników i mimo wszystkich podziałów, które w państwie polskim się zarysowują, politycznych podziałów, jednak jako obywatele mamy prawo oczekiwać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 Organizacje związane ze środowiskiem LGBT zarzucają rządowi opieszałość w umożliwieniu transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Naczelny Sąd Administracyjny miesiąc temu nakazał warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego dokonanie takiej transkrypcji dla pary mężczyzn z Berlina. Rząd zadeklarował, że opracuje wytyczne i rozporządzenie, ale do tej pory dokument nie powstał. A to dla Przemysława Wallasa z kampanii przeciw homofobii niezrozumiała sytuacja. Na stole leży rozporządzenie ministra Gawkowskiego, które wprost realizuje wyrok NSA i wprost realizuje wyrok CUE, I dla nas jest niezrozumiała ta wewnętrzna dyskusja, przeciąganie liny, ponowanie rozwiązań, które nie wynikają z tego wyroku. Jeśli rząd nie opracuje wytycznych i rozporządzenia, kampania przeciw homofobii nie wyklucza złożenia skargi do Komisji Europejskiej. No, a to może wiązać się z późniejszymi karami dla Polski za niewykonanie wyroku TSUE. Na koniec sprawdzamy prognozę pogody na majówkę i tu nie mamy dobrych informacji. Według aktualnych prognoz IMGW może być chłodno. Niewykluczone są też przelotne opady deszczu w południowo-wschodniej Polsce. Przemysław Makarewicz z IMGW zapowiedział, że w pierwsze dni maja temperatura w całym kraju będzie niska. Według aktualnych prognoz będzie to okres raczej chłodny, z temperaturą maksymalną w wielu regionach kraju wynoszącą najczęściej od 6 do 11 stopni, a nie wykluczone, że nad morzem wartości te będą nawet jeszcze nieco niższe. Ocieplenie, jak to często bywa, przyjdzie po weekendzie około 4 maja. Dzień w Polskim Radiu, 24. Jest 14.34. Stan dnia. A my wracamy do sprawy tajnego aneksu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Prezydent Karol Nawrocki chce go odtajnić, a mówił na tej, o tym na konferencji prasowej rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz. Aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych powstał w 2007 roku, niedługo po opublikowaniu samego raportu. Od 18 lat jest przechowywany w Kancelarii Tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kolejni prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nie zdecydowali się na odtajnienie i upublicznienie aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, mimo że sam raport trafił do opinii publicznej w lutym 2007 roku. Wcześniej, oczywiście, pan prezydent RP Świętej Pamięci, profesor Lech Kaczyński przeprowadził konsultacje między innymi z marszałkami Sejmu i Senatu, a publikacja odtajnionego raportu nastąpiła w monitorze polskim 16 lutego 2007 roku. Po objęciu Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez pana Karola Nawrockiego polecił on Biuru Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzenie analiz, a także prac merytorycznych mających przygotować z anonimizowaną wersją dokumentu do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości. Tymi pracami kierował pan generał Andrzej Kowalski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Działania analityczne i merytoryczne realizowano zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2008 roku. Ten wyrok nakazywał między innymi anonimizację danych wrażliwych, a także danych, których ujawnienie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Proces odtajniania aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych wchodzi w tej chwili w fazę formalno-prawną, bezpośrednio zmierzającą do odtajnienia i upublicznienia tego dokumentu. Warunkiem formalnym wynikającym wprost z przepisów prawa z cytowanej przeze mnie ustawy z 9 czerwca 2006 roku jest konieczność uzyskania dwóch opinii. Opinii Marszałka Sejmu i Marszałek Senatu. Dlatego też Pan Prezydent Karol Nawrocki, jako strażnik Konstytucji, który ściśle przestrzega przepisów prawa, wykonuje ten obowiązek sformułowany w ustawie i kieruje ten raport w formie zanonimizowanej do Marszałka Sejmu i Pani Marszałek Senatu. Oczywiście, Opinie obu izb, marszałków obu izb nie są wiążące dla pana prezydenta, ale ten obowiązek skierowania aneksu do raportu z likwidacji WSI pan prezydent właśnie spełnia. Ten dokument dziś na pewno trafi do Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. Decyzja o odtajnieniu i publikacji aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych stanowi niezwykle istotny element domykania ważnego etapu porządkowania państwa po transformacji ustrojowej. Przez lata kwestia ta pozostawała nierozstrzygnięta. Była obciążona licznymi sporami politycznymi i wątpliwościami co do sposobu ujawniania informacji. Dziś państwo działa w sposób uporządkowany i odpowiedzialny. Pan prezydent wyciągając wnioski z wcześniejszych doświadczeń Stosuje się do standardów wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ale także odpowiada na oczekiwania społeczne. Tak mówił Rafał Leśkiewicz, rzecznik kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Komentarz. A razem z nami jest pan pułkownik Marcin Faliński, były oficer agencji wywiadu, pisarz. Panie pułkowniku, dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak tutaj przed momentem słyszeliśmy, ja zacytuję raz jeszcze prezydent Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Ja tutaj pierwsze pytanie zadam, opierając się też o słowa pana rzecznika Rafała Leśkiewicza. Padł tam taki argument, że decyzja o odtajnieniu tego aneksu domyka ważny etap porządkowania państwa po transformacji ustrojowej. Czy do pana ten argument trafia. To znaczy, wiemy, jakie szkody przyniósł raport o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To, co się stało po tym, jak wszystkie służby odczuły, jak wszyscy oficerowie, żołnierze, funkcjonariusze, którzy realizowali czynności operacyjne, to odczuli, to jest, to można by długo, długo mówić i pisać. W każdym razie. To wskazuje na to, że to może być uderzenie w środowiska, nawet w osoby, które doprowadziły do transformacji ustrojowej, czy, czy były, no, były osobami na, na świecznikach, czy w tym okresie przejściowym. I tu mnie bardzo interesuje słowa, słowo anonimizacja, bo to znaczy, że nie będzie to... Ujawnienie raportu, aneksu do raportu jednak niepełne. Dlaczego tak będzie? No skoro już mamy taką jasność, mleko się wylało, no to już konsekwentnie powinno być po całości. No tak, tego byśmy chyba oczekiwali w tym momencie, żebyśmy mieli już to pełny jest trochę, obraz, a to nie jest znowu. Sterowanie no tak, jeszcze. no bo znowu będzie, jeżeli rzeczywiście nie będzie to pełne odtajnienie tego aneksu, to będziemy mieli pewną sferę domysłów. Tak i druga sprawa, to może by też odtajnić od 2007 roku, kto się z tym aneksem zapoznał formalnie. Bo jeżeli on jest niejawny, to w, przy takim dokumencie jest karta zapoznania się z tym dokumentem i to by też było ciekawe, to kto zna te dane nie, nie zanonymizowane, tak, prawdziwe. Też byśmy chcieli, żeby za chwilę nie były... Nie, nie latały że powiem w mediach pewne nazwiska i domysły a jedni będą wiedzieć a drudzy będą nie wiedzieć więc ten kto wie będzie w jakiś sposób mógł tym sterować No to jest trochę i to jest jeszcze niedopełnienie całości tylko takie powiedzenie troszeczkę ale my wiemy i tak, więc jak, będzie, jak, jak będziemy chcieli na własny użytek, będziemy mogli to wykorzystać. Panie pułkowniku, to wróćmy jednak do tego 2007 roku, bo wydaje mi się, że też naświetlenie tamtych wydarzeń i konsekwencje odtajnienia samego raportu, no, były znaczące. Publikacja tego raportu w USI miała na celu w pewien sposób uwiarygodnienie polskich służb specjalnych na arenie międzynarodowej, ale według opozycji dokument ten służył głównie celom politycznym i to wywołało liczne spory, wezwania do powołania komisji specjalnej w tej sprawie. Ten raport wtedy wskazywał na szerokie wpływy wojskowych służb informacyjnych w różnych sektorach gospodarki, w tym handlu bronią, sektorze paliwowym. Wskazywano również na powiązania z mediami, co miało wpływać na kształtowanie opinii publicznej. No i te zarzuty były przedmiotem licznych debat i analiz politycznych. Jak ten raport z 2007 roku wpłynął na naszą krajową rzeczywistość? No i czy rzeczywiście, ja tu wracam do tego początku mojej myśli, uwiarygodnił polskie służby specjalne na arenie międzynarodowej, czy wręcz przeciwnie, wywołał większe hmm wręcz przeciwnie z, z tego z moich informacji z tego jak w y, innych służbach zwłaszcza partnerskich sojuszniczych do tego y, mieli do tego podejście zwłaszcza tych najbardziej y, liczących się No to wręcz przeciwnie tak jak pan redaktor powiedział y, są pewne rzeczy o których się publicznie mówi można pewne sprawy zrealizować wiedzieć jak sytuacja wygląda jakie działania powiedzmy niekoniecznie do końca fer prowadziły służby, ale nie, nie ujawnia się takich danych. Ja znam kraj mniejszy niż aglomeracja warszawska, który przetłumaczył sobie ten raport. I to nie jest kraj europejski, od razu podpowiem. Więc yy, zainteresowanie tym raportem w wielu, wielu krajach było bardzo duże, yy, zwłaszcza tam, gdzie funkcjonowaliśmy, w krajach naszego zainteresowania, ale również ze względów takich metodologicznych, pracy służb. Co można by y, takiego jeszcze wziąć? Czyli, y, czyli takie odrobienie lekcji przez inne służby, nawet bardzo egzotyczne. Czyli według Pana publikacja tego raportu już w 2007 roku była błędem? No oczywiście, to to to, to, błot to jest mało powiedziane. Ja sam na własnej skórze odczułem, y, jakie argumenty były używane w stosunku do, y, do oficerów, którzy doprowadzili działania operacyjne. Raport WSI stał się takim, takim taką lampą sygnałową, która, którą ktoś pokazywa i mówi o proszę, a potem mnie ujawnią, powiedzą, że ja wam pomogłem albo y, pomagałem realizować jakieś działania y, dla Polski. Niestety to wiele, wiele lat trwało. W tym dokumencie z 2007 roku no było wiele kontrowersji, o tym już wspominaliśmy. Były zawarte też w nim nieprawdziwe informacje, które dotknęły wielu osób. I Czy teraz za sprawą ewentualnego odtajnienia tego aneksu do raportu z 2007 roku wiele z tych tematów, czy też być może nieprawdziwych informacji wróci? Ja myślę, że przez to, że nie będą jednak mimo wszystko podane pełne dane, to to jeszcze spowoduje być może większy chaos, to wcale nie aż tak wyjaśni, bo ja podkreślę, te dane pełne są w posiadaniu iluś osób. My nie wiemy ilu osób, ale bardzo by było ciekawe, bo to nie jest coś bardzo tajnego, czy w ogóle kto się zapoznał z tym dokumentem, bo być te, może te dane będą w jakiś sposób właśnie wypływać i będą wykorzystywane w walce politycznej. No dobrze, to dopytam być. panie pułkowniku, bo to też ciekawa kwestia. Kto dzisiaj może mieć prawnie dostęp do tego typu dokumentu? No to już jest pytanie do kancelarii ym, tajnej w, w BBN-ie i od czasów Lecha Kaczyńskiego. No, tam, tam to jest prosta sprawa. to jest po prostu, Chyba, że ktoś oczywiście nie, nie miał dostępu, tak jak w przypadku właśnie dzisiaj yy, podającego się do dymisji yy, szefa BBN-u. I, I ktoś się zapoznawał niezgodnie z przepisami y, ustawy o ochronie informacji niejawnej. Ale co do zasady, y, od tego 2007 roku można spokojnie wszystkich zobaczyć, kto miał dostęp, i wtedy być może z tych, z tych osób y, będzie jakaś wpłynęła wiedza na zewnątrz. no Nie wiemy, do, właśnie do wykorzystania politycznego. Także jeżeli ujawniamy jak się już bawimy, przepraszam, jak powiem, no to się bawimy na całego. No. Ale nie że nie, nie, nie częściowo. Wspomniał Pan o tej zmianie też na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To ja a propos, trochę być może na marginesie, a trochę nie. No bo pytanie, czy te sprawy mogą się ze sobą łączyć. Jeżeli chodzi o oświadczenie Sławomira Cęckiewicza, no to ty, w tym oświadczeniu nie ma takich oficjalnych informacji odnoszących się do tego aneksu w sprawie likwidacji WSI, no ale z drugiej strony sądzi Pan, że te dwie informacje, które dzisiaj się pojawiły, mogą być ze sobą w jakimś stopniu zbieżne? Mogą się łączyć? Yy, trudno im powiedzieć. Nie wiemy, co jest w tym raporcie. Yy, bo, bo jeżeli są informacje, które cofają się chociażby do, środo, do opisu, być może środowisk, z, którego, z którego środowiska, z którego pochodził, były już w bbn u trudno nam powiedzieć. Yy, być może to są tego typu sprawy, ale yy, mało prawdopodobne, że to jest taki zbieg okoliczności. To kolejny wątek, który wraca też do tego, co wiemy i czego możemy się domyślać. Według nieoficjalnych informacji w tym aneksie znalazły się nieznane wcześniej fakty dotyczące genezy polskiej mafii, w której niezwykle istotną rolę mieli odgrywać żołnierze oraz tajni współpracownicy wojskowych służb specjalnych PRL-u. Aneks ma zawierać także informacje na temat handlu bronią, tworzenia mediów, inwigilacji polityków i kościoła przez wojskowe służby specjalne. Jeżeli ten aneks rzeczywiście zostanie odtajniony, w porównaniu do tego raportu z 2007 roku Jaka może być wtedy siła rażenia? Na pewno nie będzie tam informacji, jeśli chodzi o działalność wojskowych, w ogóle służb specjalnych, wojskowych służb specjalnych podległych MON, chociażby żeby z lat 80., bo tego by... 80., tak, wcześniej 70., bo, tego, bo Polska jest na to jeszcze nieprzygotowana. Takie nazwiska musiałyby paść. W związku z tym wszelkie ograniczenia w informowaniu Będą zawsze pozostawiały jednak pewien margines do komentarzy, do domysłów i to będzie na pewno wykorzystywane w walce politycznej. A żeby była, żeby były równe szanse, to, to w takim razie ujawnijmy wszystko, ale ja podkreślę, nie jesteśmy chyba jako Polacy przygotowani na wiele informacji, które Panie, pułkowniku. mogłyby się pojawić. To kolejna informacja być może przed nami. Przenosimy się teraz na briefing rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego szczególnie przez pana Cęckiewicza, jego towarzyszy i kolegów z pracy, jasno wynika, że w końcu te słowa doszły do pana Cęckiewicza. Zrozumiał, że nie ma dostępu do informacji niejawnych i że trwanie na stanowisku szefa Bezpiecze... Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest po prostu fikcją. Osoba, która stoi na... W stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego musi mieć dostęp do informacji niejawnych, szczególnie w tak niespokojnym czasie, w którym teraz jesteśmy. Te informacje do prawidłowego kierowania biurem są niezbędne. Nie ukrywam, że cieszę się, że pan Sławomir Cęckiewicz w końcu to zrozumiał i doszło do niego, że kierowanie przez niego tą instytucją nie ma najmniejszego sensu. Ważne jest to, co podkreślam, że pan Sławomir Sędzkiewicz robił ostatnio takie tournée rajd po mediach. Machał e, drukiem dostępu do informacji niejawnej, wiedząc dokładnie, że te, tego dostępu nie posiada. Dobrze się stało. Jest to dobra decyzja pana Sławomira Cenckiewicza. Jest to chyba jedyna dobra decyzja, którą mogę pochwalić, aczkolwiek bardzo mocno spóźniona. Wiąże też nadzieję, że jego następca, czyli pan generał Kowalski, osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku, jest osobą na tyle kompetentną, że mimo różnicy zdań czy poglądów ważne w tym momencie jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. A jak Sławomir Sankiewicz mówi, że zrezygnował dlatego, tego, że rząd na Tuska i podległe mu służby uniemożliwiały mu skuteczne zarządzanie BBN-em to jak pan pani rzecznik ma. Wcześniej informowaliśmy zarówno pana prezydenta, jak i kancelarię pana prezydenta, że pan Sławomir Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Pan prezydent podjął decyzję, że osoba bez tego dostępu, bez certyfikatu bezpieczeństwa może stanąć na czele tego biura, okazało się, że jest to błędna decyzja. Lepiej późno niż wcale. To jest jakaś satysfakcja, jakiś sukces? Tak, to, to, to. Nie oceniam to, tego pod kątem satysfakcji. Podkreślam, ważne jest to, żeby na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stała osoba kompetentna, godna tego, żeby mieć dostęp do informacji niejawnych. Pan Sławomir w takiego dostępu nie miał. Zresztą jego zachowania, jego dziwne wpisy, jego dziwne e, czasami występy w mediach jasno o tym świadczył, że ten pan nigdy takiego dostępu mieć nie powinien. Pan i otoczenie pana prezydenta powołują się na wyrok NSA. Dokładnie. Pan Sławomir Censkiewicz przede wszystkim e, mówił, że wyrok był druzgocący, czy wyrok był e, po jego myśli. Państwo wiecie dokładnie, że w wyroku nie ma ani jednego słowa, że sąd przywraca, czy sąd uznaje, że pan Sławomir Cęckiewicz ma taki dostęp. Nie. Tam w e, tym wyroku ostatnie zdanie jasno mówi, że organ rozpatrując, czy badając e, sprawę pana Cęckiewicza, weźmie pod uwagę zawarte tam wnioski. Co owszem, tak też się dzieje. Ale rozumiem, że Zastępowanie już nie będzie prowadzone wobec pana Cęckiewicza. No, jeśli, jeśli w tym momencie pan Sławomir Cęckiewicz nie obejmuje żadnego stanowiska, gdzie powinien mieć dostęp do informacji e, niejawnych, wtedy to moim zdaniem musiałbym to jeszcze dokładnie sprawdzić. Dalsze postępowanie może być po prostu umorzone. Panie, ruszczymy jeszcze z kwestia WSI, tego tajnego aneksu, który od ponad 18 lat leżał w kancelarii prezydenta przez różnych prezydentów nie odtajniany. Karol Nawrocki, co dzisiaj przekazał prezydent, rzecznik prezydenta, nakazał to odtajnić, przygotować dokument. No i dzisiaj o tym no, mówił rzecznik prezydenta, jak pan odbiera. 18 lat. Tak, 18 lat, panie rektor. Żaden prezydent, żadna osoba nie zdecydowała się odtajniać tego dokumentu, więc nie wiem co nagle stało się w naszym kraju, że ktoś zaczyna podejmować decyzję, żeby to odtajnić. Nie znam tego raportu, nie wiem co tam jest, ale ufam poprzednim prezydentom, którzy zapoznawali się z tym dokumentem. Jeśli oni uznali, że nie ma takiej potrzeby, to uważam, że jest to bezpodstawne. Tak mówił Jacek Dobrzyński na briefingu prasowym, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Ja przypomnę, razem z nami jest pan pułkownik Marcin Faliński, były oficer agencji wywiadu. Panie pułkowniku, witam raz jeszcze. Witam. No i tutaj kontynuując ten wątek wojskowych służb informacyjnych, tego aneksu do raportu e, dotyczącego likwidacji WSI, dość ciekawe pytanie pada ze strony pana Jacka Dobrzyńskiego, to znaczy co takiego się stało, że w naszym kraju, że nagle zdecydowano się, że nagle zdecydował się prezydent Karol Nawrocki na odtajnienie tego dokumentu, jak pan sądzi? No tu mówimy tylko o względach politycznych w tym, w tym przypadku. Zresztą to potwierdza, ta wypowiedź potwierdza to, co wcześniej żeśmy rozmawiali, że, że, że jeżeli ona, be, że ten aneks, jeżeli będzie opublikowany z ograniczeniami, będzie stanowił jakby pożywkę do wszelkich spekulacji i jedna ze stron sporu politycznego, jakby nie patrzeć, y, będzie miała pełne dane, a cały świat mediów Politycy, opozycja, która nie ma, czy, czy rządzące, czy, czy, czy rząd, nie, ma, nie mający dostępu do tego aneksu, no będą na gorszej pozycji, nie będą mogły się odnieść, a spekulacje, domysły mogą być rozsiewane w dowolnych kierunkach, więc to, tak jak powiedziałem i podtrzymuje. albo ujawniamy wszystko, nie boimy się, trudno, stało się. Albo, albo nie ujawniamy z pewnych powodów, ale takie częściowe zachodzenie w ciąży i niezachodzenie w ciąże no zawsze rodzi pewne skutki. No ale to zastanawiam się też, jakie to może nieść konsekwencje bardziej międzynarodowo dla bezpieczeństwa naszego państwa, bo wspominał pan w naszej rozmowie, że też inne kraje bardzo się interesowały wtedy tym raportem z 2007 roku, tłumaczyły sobie na swoje języki, żeby wszystko dokładnie zrozumieć, żeby pobrać te informacje, które się tam znalazły. Czy w tym przypadku może być podobnie? Domyślam się, że tak. I czy to rodzi? może rodzić właśnie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego państwa, szczególnie kiedy no, mamy wojnę za naszą granicą. No, no, oczywiście, no, powiem więcej. No Jeden z ministrów, który stał za ujawnieniem tego raportu, nawet przetłumaczył na język rosyjski, żeby już ułatwić zupełnie być może dostęp przeciwnikowi do tego. Tak, taka historia, ale mówi o, o względach tutaj politycznych, wewnętrznych. Być może trzeba, trzeba się z tym zmierzyć, ale takie ujawnianie tego typu działania są absolutnie niedopuszczalne, rozbijają służby, niszczą służby. To nie jest tylko tak, że to jest niszczenie służb wojskowych, bo odium spada na wszystkie służby y, w kraju. W związku z tym y, to jest decyzja wtedy oczywiście polityczna, ale tak jak powiem, jeżeli już się decydować, no to trudno to decydować się z pełnymi szykanami, bo, bo tu mamy walkę polityczną, bo o to chodzi w tym wszystkim y, niewątpliwie. Albo w ogóle nie ujawniać i wtedy y, kierować się zupełnie innymi, wyższymi względami bezpieczeństwa państwa. Pułkownik Marcin Faliński, były oficer agencji wywiadu, pisarz był naszym gościem. Panie pułkowniku, dziękuję za naszą rozmowę, za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia. Reklama.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 kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.